Plasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemniczy. znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com nekropolitany". Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 16 maja 2015 roku. Słuchacie właśnie 29 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Witam się z Wami i zapraszam Was do wysłuchania, myślę niezbyt długiej, współgodzinnej, może zobaczymy jak to wyjdzie, audycji, poświęconej pewnemu filmowi, jego głównemu bohaterowi, Chodzi o Van Helsinga studia Universal z 2004 roku. Podcast ten nagrywam niejako w oparciu o temat, który opracowywałem w kontekście jednej z konferencji, w których ostatnio brałem udział. Zresztą, jeżeli słuchacie tego nagrania zaraz po publikacji, to prawdopodobnie w tym samym czasie wygłaszam zupełnie inny referat na kolejnej konferencji. W każdym razie kilka dni temu byłem w Poznaniu na takiej sesji naukowej poświęconej problematyce superbohaterstwa, postaci superbohatera i przemian jakie się dokonują wokół superbohaterów i w ogóle kwestii tego czy tak naprawdę mamy jeszcze do czynienia z jakimiś superbohaterami poza tymi komiksowymi czy postacie pokroju Herkulesa czy też superbohaterowie ogólnie cała masa różnych kwestii została poruszona no i ja jakoś chciałem wplątać w to grozę lub coś przynajmniej luźno związanego z horrorem i postanowiłem połączyć o Van Helsingu i właśnie teraz mniej więcej przybliżę Wam też po części chcąc, nie chcąc, po nad tym siedziałem przez ostatni tydzień, ja nawet troszkę dłużej, moją prezentację, moje wystąpienie i przy okazji też omówię film, bo to się po części też ze sobą pokrywa. Moje wystąpienie nosiło tytuł Od poczciwego uczonego do niepokonanego super myśliwego. Potem dodaję tutaj znak zapytania w toku pracy i pod tytuł Abraham Van Helsing w interpretacji Stevena Somexa. Now that I have your attention. His name is Van Helsing. Some say you're a holy man. Others say you're a murderer. Which is it? It's a bit of both. He has come to a forbidden land to battle enemies that are legend. What are we dealing with and how do I kill it? This is where I come in. This summer evil has one name to fear. Hugh Jackman is Van Helsing. Może na samym wstępie wprowadzę was w świat samego filmu, a dopiero potem przejdę do postaci van Helsinga. Przeczytam Wam może opis z ekskluzywnego, dwudyskowego, specjalnego wydania DVD van Helsinga. Musiałem to niestety nabyć, kupić po prostu, bo potrzebne mi są materiały dodatkowe. Ja posiadałem jednodyskowe wydanie i tam niestety poza filmem i trailerem nie było niczego więcej. I teraz w ogóle też zabawna sprawa. <taka>, Taka mała anegdotka. Kupiłem właśnie sobie to wydanko, yy, dwupłytowe, na Allegro. Za... W sumie nie drogą, niecałe dwie dochy mi to wyniosło. I widzę z boku yy, na boku pudełka numerki, więc no, zapewne płyta pochodzi z wypożyczalni. Co zabawne widać na opakowaniu też wielki napis płyta DVD bez praw do wypożyczania. Spoko. Ale wróćmy do filmu. Opis. Cytuję. Czyżby diabeł trafił na równego sobie przeciwnika? Legendarny łowca potworów Van Helsing zostaje wysłany przez Watykan do odległej Transylwanii, stergoryzowanej przez wszechmocnego hrabiego Drakulę. Łącząc swe siły z dzielną cygańską księżniczką, która postanawia pokonać słynnego wampira, by zrzucić ze swojej rodziny prześladującą ich od wieków klątwę, Van Helsing kontynuuje swoje poszukiwania, by oczyścić świat ze zła. <głos> Przepraszam za tę pauzę, ale doszedłem do wniosku, że ten opis jest troszkę bez sensu. Do tego są tutaj literówki, błędy w interpunkcji i tak dalej. No ale nie pierwszy raz dystrybutor, zwłaszcza filmów grozy w Polsce, nie błyszczy intelektem. Nieważne. Może tak dopowiadając krótko, ogólnie mamy Van Helsinga, który pracuje dla tajnego zakonu w Watykanie. I ten zakon z Watykanu wysyła Van Helsinga w różne miejsca, by ten rozprawiał się ze złem wszelakim, z różnymi potworami, monstrami. I między innymi w filmie taką główną misją jest walka z Drakulą, pokonanie wampirzego hrabiego. I to tyle. Sam tytuł Van Helsing Oczywiście odwołuje się do postaci z drakuli brama Stokera. I może zacytuję wam fragment właśnie z powieści Stokera. Fragment, który wprowadza Van Helsinga na karty powieści. Ja akurat posiadam wydanie wydawnictwa Vesper. Takie całkiem przyzwoite. Strona 125 Piąta i będzie to fragment z listu doktora Sewarda do Artura Holmuda. Jeżeli ktoś kojarzy mniej więcej akcję Drakuli, a no myślę, że jeżeli ktoś mnie słucha, to jakieś tam pojęcie na temat tej powieści ma i obejrzał chociaż jedną ekranizację jej w życiu, to ten list został wysłany przez doktora Sewarda do Artura Holmuda już po tym, jak Lucy zachorowała. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. My wiemy, że nawiedza ją Dracula, ale bohaterowie nie wiedzą co ją dręczy i Seward stara się uspokoić Artura tymi słowami. Przyznam, że targają mną wątpliwości, dlatego zrobiłem najlepszą rzecz, jaką w tej sytuacji mogłem uczynić, a mianowicie napisałem do mojego starego przyjaciela i mentora, profesora Van Helsinga z Amsterdamu, który zna się na nietypowych chorobach jak nikt inny na świecie. I dalej. Jest z pozoru apodyktyczny, lecz ze świecą szukać mądrzejszego człowieka. To filozof i metafizyk, a do tego jeden z największych współczesnych uczonych, otwarty na każdą ewentualność. Dołóżmy do tego stalowe nerwy, zimną krew i niezłomną wolę, samodyscyplinę i tolerancję z wszelkich i szczerego serca wyrosłe, a dostaniemy jednostkę wybitną, bez reszty oddaną służbie ludzkości, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Jego horyzonty są bowiem tak rozległe, jak dobroć. Koniec cytatu. Jak widzicie, te słowa wprowadzają Abrahama van Helsinga na karty powieści i od razu dostajemy taki dość szczegółowy opis. W sumie to idealizujący tę postać. Abraham van Helsing to profesor z Amsterdamu, doktor nauk medycznych, filozofii, literatury, bardzo dobry lekarz znający się na nietypowych przypadkach chorobowych, filozof, metafizyk, wielki uczony związany jakoś tam ze środowiskiem akademickim, bardzo otwarty na wszelkiego typu ewentualności, do tego słyszeliście, niezłomny, o stalowych nerwach, umie zachować zimną krew. Bardzo, bardzo pozytywny obraz jednostki i też bardzo szczegółowy. Ta postać była ważna dla Stokera. Świadczy o tym też fakt, że autor nadał mu niejako swoje imię, bo Bram to właśnie tak naprawdę, nie wiem, skrót, zdrobnienie od Abrahama. Więc Van Helsing nosi imię po swoim twórcy. Jakiś czas później w powieści, tam kilkadziesiąt stron później, w dzienniku Miny Harker pojawia się opis wyglądu zewnętrznego bohatera. Jest to, podaj, że najbardziej rozbudowany opis właśnie wyglądu zewnętrznego bohatera w całej powieści, co też podkreśla, że ta postać była jakoś tam ważna dla Stokera. I może też Przeczytam go Wam i swoją drogą tak teraz pomyślałem, ja mam prezentację z mojej konferencji i może po prostu podlinkuję ją pod podcastem i dzięki temu będziecie mieli też wgląd chociażby w obrazki. Nie będę musiał niektórych rzeczy aż tak dokładnie opisywać. Jak ktoś będzie zainteresowany, będzie mógł wziąć sobie podgląd prezentacji w PDF, ją Wam wrzucę, tak będzie chyba najłatwiej i podejrzeć też ją jako taki dodatkowy materiał poglądowy. Ale ten opis jeszcze Wam przeczytam. Średniego wzrostu, barczysty i o mocnej budowie, z szyją wyrastającą proporcjonalnie z tułowia i głową mocno osadzoną. Sposób, w jaki ją nosi, świadczy o jego sile i wielkim umyśle. Ma ona szlachetny kształt, jest dobrze wysklepiona z wypukłą potylicą. Gładko ogolona twarz przykuwa uwagę mocnym, kanciastym podbródkiem i dużymi stanowczymi ustami. Nos jest duży i raczej prosty, o ruchliwych nozdrzach, które się rozszerzają, kiedy marszczy brwi i zaciska wargi. Piękne, szerokie czoło wznosi się zrazu niemal pionowo, a następnie cofa ponad dwiema rozstawionymi szeroko wypukłościami, przez co dawe włosy nie opadają do przodu, tylko w naturalny sposób spływają na boki i w tył. Szeroko osadzone, duże, ciemno-niebieskie oczy spoglądają z uwagą i zmieniają się w zależności od nastroju. Dość szczegółowy i obrazowy opis. My znamy Van Helsinga z różnego rodzaju, myślę przede wszystkim ekranizacji filmowych, a tych było naprawdę wiele. Oczywiście pojawiały się zupełnie nietypowe obrazy tej postaci, zresztą zupełnie nietypowe ekranizacje Drakuli. Jakieś filmy niszowe, czy celowo-kampowe, produkcje azjatyckie, wprowadzające w treść drakuli, jakieś wątki, nie wiem, erotyczne, znaczy, nie no, erotyz tam jest, ale robiące z tego jakąś erotyczną komedię, czy wprowadzające samorajów, kosmitów, i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie dziwne adaptacje Draculi, w też Van Helsinga, ale to na razie zostawiamy na boku. Skupmy się na tych bardziej klasycznych interpretacjach. Według listy dostępnej na IMDb od 1931 roku do dnia dzisiejszego postać tytułująca się nazwiskiem Van Helsing pojawiła się w ponad 100 różnego rodzaju produkcjach filmowych, serialowych i w filmach telewizyjnych, i kinowych, i bezpośrednio wydawanych na DVD czy VHS-ach. W każdym razie ponad 100 różnego rodzaju Van Helsingów. Do tego dochodzą takie filmy, których nie ma na tej liście, bo w nich postać oparta na tym pierwowzorze Van Helsinga tytułuje się innym imieniem i nazwiskiem. I najlepszym przykładem tego jest chociażby film Friedricha No Nosferatu Symfonia Grozy z 1922 roku, gdzie Zamiast Van Helsinga mamy profesora Bulwera. To jest no, analogiczna postać, tylko wiecie, mognał nie miał praw do ekranizacji Drakuli, dlatego zmienił od drobinkę scenariusz i posmieniał tak naprawdę imiona i nazwiska. Lista na IMDb zaczyna się zaś od Drakuli Toda Browninga z 1931 roku. Tam w Van Helsinga wcielił się Edward Van Sloan. I no jest to nie Niemłody mężczyzna w okularkach, w garniturze, pod krawatem, z zaczesanymi ładnie włosami, starszy, poważny. Zresztą tak samo w Nosferatu, Symfonii Grozy. W profesora Bulwera wciela się John Gotthoft, Nie mam pojęcia, jak czyta się to nazwisko. I on również jest takim starszym mężczyzną w okularkach, lądającym w miarę poważnie. Na pewno większość z Was kojarzy też ser Antoniego Hopkinsa, z ekranizacji Copoli, Bram Stoker z Dracula, Francisa Forda Copoli. Tam w rolę Van Helsinga wciela się właśnie Hopkins i również ma strój z epoki, jest starszym, apodyktycznym, troszkę dziwnym, ale bardzo inteligentnym i właśnie, powiedzmy, niezłomnym mężczyzną, siwy, z blizną, specyficznym też spojrzeniem. no Bardzo charakterystyczna interpretacja. I jeżeli porównamy to z naszym Van Helsingiem, no to różnica jest przeogromna. I widać ją już w samym właśnie wyglądzie zewnętrznym. Jeżeli pobraliście prezentację, to widzicie na poszczególnych slajdach właśnie kadry z tych trzech filmów. I o ile właśnie ci poprzedni panowie po pierwsze byli starsi, po drugie wyglądali bardziej nie wiem, elegancko, dystyngowanie, mieli jakiś tam strój z epoki, to w filmie Summersa Hugh Jackman wygląda jak taki trochę renegat. Brany w takie połączenie stroju, nie wiem, Neo z Matrixa i jakiegoś rewolwerowca z dzikiego zachodu, długie włosy, broda, właśnie nie jest ogolone tutaj włosy, oczywiście też w żadnym wypadku nie są rude, ani siwe. Do tego jest wyposażony przez większość filmów w półautomatyczną kołkownice, kuszę na kołki. Myślę, że trudno byłoby sobie wyobrazić na przykład Hopkinsa biegającego z takim orężem, z półautomatyczną kołkownicą. No raczej by to nie pasowało do koncepcji tradycyjnych ekranizacji. Do tego też Hugh Jackman jest dużo młodszy oczywiście od tych wcześniej wspomnianych aktorów w tamtych ekranizacjach. I teraz skąd się wzięła w ogóle taka odmienna ekranizacja? warto zauważyć, że autorem tego filmu zarówno reżyserem, jak i scenarzystą jest Steven Summers Steven Summers, który specjalizuje się w kinie raczej przygodowym połączenie kina nowej przygody, kina akcji po części kina familijnego na swoim koncie, a znaczy ogólnie w biznesie w kinematografii działa już od dłuższego czasu nakręcił m.in. adaptację, ekranizację Księgi Dżungli i przygód Hakafina, Ale myślę, że jako jakieś takie ważne nazwisko zaistniał w szerszej świadomości zarówno widzów, jak i krytyków dopiero w 1999 roku po premierze Mumii. Tak, Somers to jest autor Mumi, tej nowej, przygodowej Mumii. I no, film został bardzo ciepło przyjęty przez widzów, krytyków, przez całe środowisko, sam Samex otrzymał za ten film dwie nominacje do Saturna, za najlepszą reżyserię i najlepszy scenariusz. Do tego film jako taki zebrał też całą masę innych nominacji i kilka nagród. Co jest istotne, Mumia czerpie troszkę z pierwszych filmów studia Universal, to znaczy bierze z tych filmów klasycznego potwora właśnie Mumie i wokół tej postaci buduje zupełnie nową fabułę, taką bardziej przygodową, familijną, z odrobiną akcji, a cała ta otoczka horrorowa z pierwowzoru zostaje usunięta zupełnie z filmu. Mumia została doceniona, sprzedała się bardzo dobrze, więc Somers otrzymał troszkę więcej pieniążków i postanowił nakręcić sequel. Mumia powraca mumia powraca również została przyjęta dość ciepło ale już nie aż tak jak pierwszy film ale studio postanowiło zainwestować jeszcze bardziej w Somersa i wyłożyło pokaźną ilość pieniędzy na film Van Helsing właśnie w 2004 roku i ten film miał być bardzo ważnym filmem zarówno dla Somersa jak i dla całego studia jednak Wielkie plany, które z nim związano, porzucono szybko po premierze, gdyż film po prostu nie sprzedał się najlepiej. I też mówi się, że to jest początek w pewnym sensie spadku formy Somersa. I przykładowo późniejszy G.A. Joe już został przyjęty dość kiepsko przez krytyków. Sam Somers otrzymał też nominację do Złotej Maliny za najgorszą reżyserię. I jak wiemy, potem już... oczywiście. To, czy te filmy są dobre, jego późniejsze, czy nie, to jest kwestia no, do zupełnie innej dyskusji. Zresztą, jeżeli ktoś jest zainteresowany samym Somersem, to ja podlinkuję jeszcze może notkę myszy z podcastu Mysz masz i bloga Mysza Mówi, która omówiła całą tak naprawdę filmografię Somersa, a ja już sobie ten temat na razie odpuszczę i skupię się na samym Van Helsing'u. Rok 2004, Somers, reżyser i scenarzysta, Pracuje nad Van Helsingiem, wypuszcza go do kin. Film miał budżet, przacowany budżet rzędu 160 milionów. No to już jest jakiś tam pieniądz. Zarobił według box office'u około 300 milionów, troszkę ponadto, I delikatnie mówiąc, producenci nie byli zadowoleni. Tak bardzo byli niezadowoleni, że tak jak mówiłem, anulowali wszystkie inne plany związane z tym filmem i tak naprawdę franczyzą, serią, którą zamierzali stworzyć. Dlaczego ten film właśnie był tak istotny? Otóż Universal planował już od jakiegoś czasu wznowienie UMCU. UMCU. Nie mylić z MCU, czyli z Marvel Cinematic Universe. Nam chodzi o Universal Monsters Cinematic Universe. Czyli Kinowe, filmowe uniwersum, studia Universal związane z horrorami, z potworami filmowymi z lat 30. i 40. ubiegłego stulecia. Jak być może wiecie, Universal specjalizował się właśnie w horrorach związanych z klasycznymi potworami. Dracula, Potwór Frankensteina, Mumia, Wilkołak, Niewidzialny Człowiek, Potwór z Czarnej Laguny. Te filmy tworzyły tak zwane UMCU. Przed nimi pojawił się jeszcze m.in. Dzwonnik z Notre Dame i Upiór w Operze. Te filmy jednak z jakiegoś powodu nie zaliczają się do samego uniwersum, a potem Universal zaczął kręcić te produkcje typowo horrorowe, potwarowe, potem różnego rodzaju remake'i, sequele, mieszanki i na tym właśnie tak naprawdę budował przez długi, długi czas swoją pozycję i film, o którym dzisiaj mówimy, czerpie pełnymi garściami z tego UMCU między innymi biorąc właśnie sobie z tego uniwersum te klasyczne postacie w Van Helsingu w Somersa pojawia się Dracula, pojawia się Wiktor Frankenstein, pojawia się potwór Frankensteina, pojawia się Igor pojawia się Wilkołak nie pojawia się Mumia, bo Mumia pojawiła się już we wcześniejszych filmach Somersa mamy też nawiązanie do dzwonnika z Notre Dame i pojawia się Mr. Hyde akurat postać doktora Jekyll'a doktora i Mr. Hyde'a te dwie postacie nie należały do Uniwersalu. W tych latach 30 i 40, o ile się nie mylę, dopiero w latach 50 Uniwersal jakoś od konkurencji odkupił, czy też odzyskał prawa do Jekyll i Hyda i wprowadził te postacie w swojej serii o Bocie i Costello. Ale w sumie chyba odchodzę od tematu lekko. <grych> wróćmy do Van Helsinga. Więc Van Helsing czerpie z tych klasycznych horrorów Uniwersalu, w pewnym sensie to miał być hołd dla tych klasycznych produkcji. Dodatkowo też to miało być takie wprowadzenie do odnowionego UMCU. Właśnie Universal planował stworzyć nowe takie horrorowe, potworowe uniwersum, jednak utrzymane w trochę innym klimacie. To nie miał być czysty horror. To miało być filmy poświęcone tym klasycznym potworom, ale to nie miała być groza. Właśnie Van Helsing, gdy powstawał, to powstał film pełnometrażowy. Powstawał równolegle film animowany będący prequelem. Planowano już praktycznie od samego początku, od pierwszego klapsa sequel i planowano też spin-off w formie serialu dla NBC. I to wszystko miało powstać niemalże równolegle. Ale w związku z bardzo złym przyjęciem filmu, Zaraz po jego premierze, po weekendzie otwarcia, plany na spin-off i sequel porzucono praktycznie, a kwestię odnowienia filmowego uniwersum związanego z tymi potworami przerzucono na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że te plany już zaczynają być realizowane. Pierwszym filmem z tego nowego UMCU jest Dracula Historia Nieznana, Dracula Untold, który pojawił się w ubiegłym roku i teraz planowane są kolejne filmy poświęcone kolejnym potworom. W Sam Van Helsing jednak, tak jak mówię, no nie przyjął się najlepiej i też nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, bo wiecie, czerpanie pełnymi garściami z klasycznych horrorów, a zarazem kręcenie typowego dla Somersa kina przygodowego Nowa Przygoda, Akcja tu może już to nie jest film tak typowo familijny, ale jednak też raczej dla młodzieży, takiego bardziej randomowego, widza spragnionego rozrywki, a nie nie wiem dla starego wyjadacza filmów grozy. No, Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, zwłaszcza, że twórca działał, myślę, nie do końca świadomie, troszkę bezrefleksyjnie, ale do tego wątku wrócę. Skupmy się teraz na samym Van Helsingu. Na tej głównej, tytułowej postaci. To nie jest Van Helsing z powieści Bram Stokera. W żadnym wypadku. Pierwsza zmiana to imię. We have such history, I, Gabriel. Nie mam do czynienia z Abrahamem, a z Gabrielem. Imię zmieniono chociażby z tego względu, by mieć pełne jedyne wyłączne prawa do tej postaci. Studio chciało mieć wyłączność. Na tę postać więc zmieniło, zmieniło imię postaci. Dlaczego na Gabriela? O tym za chwilkę. Także wspominałem, Gabriel Van Helsing to najemnik pracujący dla Watykanu, facet od brudnej, mokrej roboty, wysyłany na różnego rodzaju misje, taki specjalista, żołnierz od niszczenia potworów. Jest w związku z tym oczywiście mordercą. W filmie, spoiler, morduje na początku pana Haida, później m.in. oblubienice Draculi, inne postacie, których nie nazwę teraz, no i dochodzi też do starcia z samym wampirzem hrabią. No i skoro miał być sequel, to przecież wiecie, jak to się może skończyć. Oczywiście Van Helsing wygrywa. Do tego w związku z tym, iż nasz bohater działa w sposób dość widowiskowy, to znaczy nie martwi się tym, że dokonuje przeogromnych zniszczeń w czasie swoich akcji, to jest on najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Europie. To także pierwszy od stu lat człowiek, który zabił wampira, przy tym jest bohaterem głęboko wierzącym. Kilka razy widzimy, jak, dokonuje, jak wykonuje znak krzyża, jak przysięga w różnych kwestiach na Boga, zresztą pracuje dla Watykanu, ale z drugiej strony kpi z samej instytucji Kościoła, z zakonu, którego wynajął i z całego Watykanu Rzymu. Jest w pewnym sensie skonfliktowany z Rzymem, co widać chociażby w kwestii potwora Frankensteina. Potwór Frankensteina pojawia się w tym filmie i Kościół oczywiście chce go zniszczyć. Uważa, że to potwór, że stanowi niebezpieczeństwo dla ludzkości i trzeba się go po prostu pozbyć, trzeba go wyeliminować. Van Helsing zaś podkreśla, że chwila, chwila, może i potwór Frankensteina powstał na skutek działania zła, ale sam w sobie zły nie jest i dlatego nasz bohater nie chce go zabijać. Posiada więc swój własny kodeks i zachowuje jakąś tam niezależność. Jeżeli chodzi o kolejne zmiany, to no właśnie sam wiek. Van Helsing tutaj jest stosunkowo młody. Hugh Jackman, grając w tym filmie, miał lat około 35, a taki Anthony Hopkins w filmie Copoli miał 54 albo 55 lat, więc różnica rzędu 20 lat, dwóch dekad no to już jest spora różnica do tego Van Helsing jest przedstawiany nawet z wyglądu czy przez swoje wyposażenie, nie jako lekarz, uczony mistyk, metafizyk Filozof? A jako wojownik, najemnik, ten facet od piątej roboty? Kolejna zmiana... Powieści to Dracula jest agresorem, to Dracula przyjeżdża do Anglii i zamierza nie wiem, niszczyć rodzaj ludzki tak, tworzyć kolejne wampiry żywić się na ludziach a w filmie Somersa to Van Helsing przyjeżdża do Drakuli i wprawdzie nasz wampirzy hrabia nie jest jakoś szczególnie nie ma zbyt miłych planów względem ludzkości, ale o tym nasz bohater też nie wie. To nasz bohater jest agresorem, który przyjeżdża do świata Drakuli do Transylwanii i zamierza zniszczyć Dracula, jego oblubienicę, dzieci, w ogóle cały wampirzy Rod. Co robimy tu? Dlaczego jest tak ważny, żeby pokonać ten Dracula, w tej chwili? Bo on jest synem dewolny. I mean that. If we kill him, to oprócz tego. Bo jeśli go pokonać, coś, co by go pokonało, będzie również zginęło. I to oprócz tego. Witam do Transylwania! I jest jeszcze jedna różnica. Van Helsing w filmie nie wie nic o swojej przeszłości. I to nas prowadzi do kwestii genezy. W powieści Stokera Abraham van Helsing, dość ten uczony lekarz, który posiada rodzinę, utracił syna, jego żona wówczas oszalała, van Helsing jednak jej nie porzucił, nie rozwiódł się z nią, bo jako osoba głęboko wierząca nie uznaje instytucji rozwodu. Następnie został ciężko ranny. Nie znamy szczegółowo okoliczności tego wydarzenia. I uratował go jego uczeń, dr Seward. I teraz w toku powieści czytamy, że dr Seward prosi o pomoc Van Helsinga. I ten zgadza się mu pomóc, czyli zbadać Lucy, zbadać przypadek dziwnej choroby Lucy. I dopiero po jej śmierci Van Helsing zaczyna łączyć ze sobą elementy układanki i dochodzić do wniosku, że ma do czynienia z przypadkiem wampiryzmu. Van Helsing nie jest w powieści łowcą wampirów, to dopiero ekranizacja powieści tak ukształtowały jego postać. U Stalkera Van Helsing po prostu zna się na nietypowych przypadkach zachorowań i po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że ma do czynienia z wampirem i dlatego organizuje polowanie na drakulem, by zniszczyć jak gdyby to źródło choroby. Nic więcej. W książce nie ma manii na punkcie wampirów. Jak to wygląda tutaj w filmie? <laughs> Zupełnie inaczej. Jak to lat? To jest tak naprawdę zupełnie inna postać. Gabriel Van Helsing, to najprawdopodobniej archanioł Gabriel. Słowo Archanioł nie pada w samym filmie, ale słyszymy niejednokrotnie, że Van Helsing został zesłany na Ziemię, że jest lewą ręką Boga, że wcześniej zamordował Drakulę, pamięta jakieś przeszłe bitwy sprzed dwóch tysiącleci. No więc ja z Archaniołem Gabrielem, który jednak został zesłany na Ziemię w formie prawdopodobnie dziecka, bez pamięci o swojej przeszłości. Utracił pamięć, nie wie niczego o swojej przeszłości i rodzinie. Jest sierotą i został wychowany przez Kościół, przez tajemniczy zakon, który jakoś doszedł do tego, że to właśnie dar od Boga i wychował Gabriela na łowcę potworów. Do radzenia sobie z takimi przypadkami fatalnymi. Tych zmian, jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo, a do tego, oprócz nowej genezy i tych wszystkich zmian dochodzi jeszcze fakt, że Van Helsing jest po części mieszanką różnego rodzaju innych postaci z popkultury. I sam film jest mieszanką różnego rodzaju filmów, a sama postać Van Helsinga mieszanką różnych postaci i ich cech charakterystycznych. I niektóre nawiązania są wręcz pokazane nam tak bardzo, bardzo wprost. Kilka przykładów tylko Wam podam, aby już nie wyliczać tego wszystkiego. Pierwsza sprawa Hugh Jackman wcielał się w Wolverina i na pewno wszyscy kojarzycie scenę, gdy Wolverine wypuszcza te swoje szpony. Mamy bardzo podobną, niemalż analogicznie nakręconą scenę w Van Helsingu. Nasz bohater w pewnym momencie przemienia się w wilkołaka, nieważne, i gdy wyrastają mu pazury z dłoni, to wysuwają się tak jak szpony Wolverina. Kolejna sprawa... Nasz bohater po przemianie w Wilkołaka oczywiście nie kontroluje swojej przemiany, dokonuje tam niemałych zniszczeń, troszkę sobie szaleje i ogólnie Wolfman Smash. Nasz pan Helsing jako Wilkołak zachowuje się jak Hulk. Nawet animacje ruchów postaci, skoków i tak dalej wyglądają niemalże tak jak chociażby animacje Hulka w Avengersach. I no, to nie jest na pewno Czysty przypadek. Następne nawiązanie James Bond. James Bond, agent 007, wysyłany na tajne misje, tak jak Van Helsing, ale no ktoś mógłby powiedzieć, że no chwila, no ale to każdy wysyłany na misję, to jest James Bond. Nie, bo nie każdy ma swojego Q. <śmiech> Nasz bohater tutaj ma swojego Q. Jest nim zakonnik Karl, który posiada własne laboratorium i wyposaża Van Helsinga właśnie w różnego rodzaju gadżety o sprzęt, broń. I jest właśnie takim typowym Q. Kolejne nawiązania, no ta cała broń o przyrządowanie, gdy bohater wkracza z tą swoją półautom półautomatyczną kołkownicą, to przypomina bohatera kina akcji z ubiegłego, z ubiegłego stulecia. No wkracza po prostu, chociażby w Transylwanii, w miasteczku ma akcję, Niczym John Rambo ale tutaj nie ma takich stricte bezpośrednich nawiązań istotne jest to, że właśnie jego strój i sposób kręcenia niektórych scen troszkę przypomina nam Neo z Matrixa i cały strój też nawiązuje oczywiście stylistyką do takich antybohaterów złoczyńców z dzikiego zachodu z westernów po prostu Twórcy, widać, inspirowali się tym dość mocno, bo po scenie początkowej, otwierającej film, jeszcze nim Van Helsing jako taki pojawi się na ekranie, widzimy list gończy wysłany za nim. Taki typowy list gończy jak z dzikiego zachodu, z zamaskowaną też twarzą, niczym uzłoczyńcy z dzikiego zachodu, <gryw> z twarzą Van Helsinga. No i takie nawiązania można wy, wymieniać dalej. Van Helsing to taka hybryda wielu różnych postaci. Samego Abrahama z powieści, Jamesa Bonda, jakiegoś antybohatera z westernu, Indiana Jonesa, Richarda O'Connella z Mumi, Archanioła Gabriela, Wilkołaka, Halka, Ulverina, Neo z Matrixa, Rambo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Twórca są od oryginału dość mocno i cały film też wygląda podobnie. Mamy właśnie Haida nawiązanie do Dzwonnika z Notre Dame, mamy Wilkołaka, Dracula, Oblubienicę, potwora Frankensteina i... No niby to są fajne rzeczy, ale troszkę ich za dużo. Teraz w sumie jesteśmy prawie na świeżo po premierze Avengers 2. Tydzień minął. I tutaj też wiele osób zauważa przeładowanie jednak wątków, motywów. każdej postaci poświęćmy 5 minut no i wychodzi na to, że film jako całość no nie wypada najlepiej. Oczywiście są osoby, które chwalą Avengersów Age of Ultron. Ja należę raczej do krytyków. nie ten film nie kupił. W każdym razie tam mamy też przesyt wątków, postaci, nawiązań. I tutaj mamy to samo, a nawet mocniej. Przy czym Van Helsing to jest film przynajmniej w teorii, tak? Oderwany od innych produkcji. Taki, no jeden film nie element filmowego serialu, niby miał wprowadzać to uniwersum, ale miał rozpoczynać, gdyby wprowadzanie odnowionego UMCU, a dostaliśmy no taki kosz po prostu pełen potworów, wątków, nawiązań, motywów. Świat nie trzyma się za bardzo kupy. Wrogowie Van Helsinga niby są... Przepotężnia tak naprawdę bohater pokonuje ich bez żadnego problemu. I właśnie Wanhelski jest kierowany na superbohatera bohatera przez pewien czas. Widzimy, że ma te swoje specjalne umiejętności, że no jest takim jak gdyby tajnym agentem, najemnikiem, ma tego swojego Q, specjalne wyposażenie, do tego jest sprawny fizycznie bardzo. Wydaje się być, miarę sprytny, nie wiemy nic o jego tej przeszłości, przyszłości za bardzo. Początkowo, potem jeszcze dochodzi kwestia mutacji ponad siły, ale tak naprawdę z mutacji go wyleczono. To całe oprzyrządowanie, no nasz bohater nie umie z niego korzystać. Musiał wystrzelić kilka magazynków ze swojej kołkownicy, by pokonać wampira. Do tego zakochuje się na 5 minut przed końcem filmu, a na 3 minuty przed końcem filmu okazuje się, że przypadkiem zabił swoją ukochaną i ogólnie na sam koniec jest taką postacią nijaką, bez właściwości nie jest żadnym superbohaterem i no właśnie film kończy się też tak nijako i niestety, no, dla mnie to był spory zawód, bo pomimo wszystko nastawiłem się na coś zupełnie innego i oczywiście jest tutaj trochę tej rozrywki akcji, przygody ale... No pomimo wszystko nie kupuję tego. I o ile kto, nie jeżeli ktoś to będzie oglądał na zasadzie tak jak mumie, okej, okay, ale jeżeli ktoś u niego choć trochę inne nastawienie, to myślę, że się może zawieść. I zakończę może takim cytatem z filmu. Dracula w pewnym momencie zwraca się do naszego bohatera słowami, nie bój się Gabrielu, oddam ci twoje życie, twoje wspomnienia. A Van Helsing to już jest w końcówce, odpowiada mu, Niektóre rzeczy lepiej by pozostały zapomniane. I powiem wam, że zgadzam się z tym. Mam nadzieję, że jednak tego typu reinterpretacja tych postaci, klasycznych potworów i samego Van Helsinga jednak zostanie zapomniana. I ja oczywiście nie neguję tego, by czerpać z całej kultury popkultury, z różnego rodzaju dzieł tylko proponuję, by robić to jednak świadomie i by to kontrolować, a nie wrzucać po prostu wszystko, co nam wpadnie do głowy do filmu, czy w jedną postać nie, nie twórcy, kochani twórcy, działajcie świadomie, twórzcie filmy świadomie może konsultujcie swoje pomysły z większą ilością osób, <śmiech> nie wiem w każdym razie na dzisiaj to ode mnie wszystko, tak jak mówię smutne są trochę losy tego naszego Van sam film nie za bardzo mnie usatysfakcjonował. Nie jest może tragiczny, ale tak jak mówię, poza odrobiną akcji i przygody niczego więcej mi nie zaoferował. No i to wszystko na dzisiaj ode mnie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Kolejnym Z każdej strony słyszałem, jakie to jest cudo. Pojawił się problem, bo ja nastawiałem się właśnie na horror I to taki typowy, typowy slaszerek Ja nie lubię być aż tak zaskakiwany przez film Dla mnie bomba